nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski Olga Braniecka, cykl Tajna historia Polski. Mój znakomity gość, profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk, Dobry wieczór Panie Dobry Profesorze. Dziś będziemy mówić o Pańskiej najnowszej publikacji. Nie jest to pierwsza i nie ostatnia, w co wierzę, ale najnowsza publikacja.